Cześć! Oglądasz 314wo.pl 314wo to jest rebus, który rozwiąż tym razem całkowicie sam. Ja nazywam się Bartek Stańszewski i zapraszam Was do obejrzenia filmu. Będę układał w tej chwili recepturę na moje 41. piwo. W zasadzie tą recepturę mam już prawie że gotową, a właściwie całkowicie gotową. Nie, no prawie, że gotową, bo chciałbym teraz ją doszlifować, po prostu tam sprawdzić, czy wszystkie takie rzeczy jak tam piękny dzień. A, bo jest właśnie 5 lipca, niedziela, godzina 7.43, bardzo wcześnie. No cóż, ale dobra, robimy tą recepturę. Zapraszam do ekranu. To jest tak naprawdę druga wersja poprzedniej warki, ponieważ ta poprzednia, mimo, że jeszcze nie była próbowana, to nie jestem z niej zadowolony. I właśnie dlatego postanowiłem to piwo uważać jeszcze raz z modyfikacjami pewnymi. Więc tak, pierwsza modyfikacja słodów będzie trochę więcej, więc piwo będzie pełniejsze. Dodaję tym razem 4 kg. O, może otworzę też sobie tutaj. Dobrze, więc e, także modyfi modyfikacja poprzedniej receptury. Ja tą poprzednią recepturę otworzę. To była ta. To była ta receptura. Jak widać. Przede wszystkim idzie pół, znaczy może nie przede wszystkim, po prostu wszystko, wszystkie modyfikacje są równie ważne. 4 kg P.L. zamiast 3,5 kg płatków owsianych, czego wcześniej nie było. Nie wiem, czy mam kilogram, ale w każdym razie dodam tyle, ile mam. Słodów tych ciemnych nie modyfikowałem, ale może zastanowię się jeszcze, być może je zmodyfikuję dodam więcej, ponieważ no jak dodałem więcej różnych innych składników, no to jakby udział słodów ciemnych spadł. Chmielu dodam dokładnie tyle samo i to jest jak najbardziej przemyślane. Będzie łagodniejszy ten stołt jakby, znaczy no nie jakby, powinien, po prostu będzie łagodniejszy. Tak, i to jest. Tutaj jest ta receptura, nie będę się nad nią za bardzo rozwodził, bo ona jest bardzo podobna do poprzedniej. Suma słodów 5 kg. Być może będzie więcej, ale to o tym będę informował w trakcie już filmu dotyczącego zacierania. 100 gram chmielu, współczynnik goryczki 0,83 to jest ten, przepraszam. Jeszcze raz, dobrze, nie będę się, dobrze, tak, 6,5 kg słodu, 100 g chmielu, współczynnik goryczki 0,56 w porównaniu z 0,83 w poprzednim piwie, tym razem, tym razem mamy ponad 15 plato, 35 i goryczki, w poprzednim było, 30 40 prawie i wu. Yy, barwa tak naprawdę się nie zmienia. Alkohol 6,3. Piwo chciałbym zacierać na wytrawnie. Yy, czyli tutaj zmienimy. Zmienimy, zmienimy. Śla, źle się. To zmienimy. Temperat. Temperature masz Light Body na wytrawnie No i alkohol 6,7 masz nawet na wytrawnię Zobaczymy jakie tu mamy Dobra tą przerwę 50, w 50 stopniach całkowicie pomijam Nie będzie jej przerwy białkowej Reszta, reszta niech zostanie tak jak jest tak co tu jeszcze chciałbym zmodyfikować zmodyfikować gdzieś, doda gdzieś zawsze modyfikowałem jeszcze wodę wspomniałem gdzie może tu jeszcze jednak Chyba tu. Tak. Yy. Dobrze, tu damy yy, 3. O. Ok. 3, 3 litry na kilogram słodu. To mi tam yy, pokaże ile wody mam dolać, nalać. Aha, i ważna rzecz, którą, którą zastosuję, której tutaj nie ma w recepturze, to jest śrutowanie. Śrutowanie będzie po prostu drobniej, drobniej, bo poprzednio ta wydajność mi się nie podobała, być może jednym z, jedną z przyczyn była ta wydajność, a drugą, którą, o której pomyślałem później, jest to, że nie wiem, jak sobie radzi Beersmith ze słodami ciemnymi. One nie wnoszą wiele cukrów, więc przy dużym zasypie tak naprawdę... Nie wiem, czy Smith to potrafi. Musiałbym to w jakiś sposób przetestować. No dobrze, to wszystko, jeśli chodzi o, o recepturę. Za chwilę ja już za chwilę zaczynam ważenie w zasadzie, za chwilę. Będę już tu lał wodę, więc ten film już się kończy, ale nie ma się co martwić, bo coś się kończy, coś się zaczyna, za chwilę będzie drugi film, tym razem o, o ważeniu tego piwa, myślę, że zmodyfikuję troszkę te etapy, dzieliłem do tej pory te wszystkie nagrania, to dokumentowanie na 7 części, to chyba za dużo, bo takie na przykład butelkowanie, no to cóż to jest wielkiego, dobra. Żegnam się z Wami w tym filmie, do zobaczenia, do usłyszenia, właściwie za chwilę możesz kliknąć kolejny odcinek, także to jest naprawdę, naprawdę świetne, cześć.